Epilog Straszewicz zamknął sprawę morderstwa, które okazało się samobójstwem. Dunin nie był zachwycony, jego winda do nieba, czyli kolejnego awansu, utknęła na parterze. Przez chwilę gazety żyły sprawą dziwacznego samobójstwa warszawskiego prokuratora, ale szybko skupiły się na powiązaniach z toczącym się śledztwem, łapówkach i uwikłaniach na szczytach władzy. O Agacie nikt nie wspominał. Była za małym żuczkiem. Pierwsze strony zarezerwowane były dla Stachury, nie dla niej. A potem przyszły kolejne afery. Wczorajsze gazety wylądowały na dnie kocich kuwet i w koszach na śmieci, a temat zniknął z publicznej świadomości. Śledztwo w sprawie korupcji w warszawskiej prokuraturze toczyło się powoli, jak to zwykle bywa, gdy polityka, pieniądze i wymiar sprawiedliwości zostają przyłapane z opuszczonymi spodniami. Agata jednak nie zawracała sobie tym głowy Miała wystarczająco dużo własnych problemów Śmierć Aleksandra nie zakończyła jej kłopotów Wręcz przeciwnie Otworzyła puszkę Pandory Skurczybyk pozostawił po sobie gigantyczny bałagan Testament, który znalazła policja Okazał się fałszywką A prawdziwego dokumentu nie było co oznaczało długie miesiące męki w sądzie, aby ustalić spadkobierców. Według ustawy spadek należał się jej jako żonie. Rodzice Aleksandra nie żyli, oficjalnie nie miał dzieci. Agata liczyła jednak na to, że po narodzinach dziecka Agnieszki uda się udowodnić ojcostwo Bartoszczyka. Wtedy mogłaby zrzec się spadku na rzecz malucha i zamknąć sprawę. Do tego czasu... Była zmuszona zarządzać bałaganem. Zatrudniła prawnika specjalizującego się w sprawach spadkowych, by odciążył ją w walce z biurokracją, a sama skupiła się na ważniejszych rzeczach. Jej skrzynka mailowa pękała od zgłoszeń na kurs pisania kryminałów, który organizowała z gracjami. Każdy dzień zaczynała od czytania formularzy i próbek nadesłanych przez kandydatów, aby wybrać pierwszą grupę kursantów. Już cieszyła się na to nowe doświadczenie, nie tylko jako szansę na coś świeżego, lecz także sposób na wsparcie budżetu Niny, zanim ta zacznie zarabiać na pisaniu. Zuza odesłała ostatnią powieść Liliany Mist do redakcji. Obiecywała sobie, że przez miesiąc będzie odpoczywać, ale już po dwóch dniach zaczęła się nudzić i szukać zajęcia. Tym razem nie było to pisanie. Naprawdę potrzebowała przerwy ale coś, co wypełni jej czas. Namówiła Ninę, by wspólnie zajęły się pudłami luli. Wyciągnęły wszystko na wielki stół w jadalni, starając się znaleźć porządek w chaosie. Układały w osobne stosy listy, dzienniki, zaszyty z przepisami, gazety, wycinki, zdjęcia, przewodniki turystyczne, bilety z wakacji, a nawet gigantyczną kolekcję kartek okolicznościowych. Olgiert Zgodnie z zapowiedzią wysłał wszystko. Większość papierów była po polsku, a on dużo lepiej mówił niż czytał w tym języku, więc nie chciał wyrzucić niczego ważnego. Nie wyrzucił więc nic. Kiedy opróżniały ostatnie pudła, w drzwiach stanęła gerti Nawet nie zawracała sobie głowy dzwonkiem. Wkroczyła do domu jak chmura burzowa. Nie żartowałaś? Naprawdę zamierzasz zrujnować reputację zmarłej kobiety? Huknęła od progu, rozglądając się po stertach papierów. To akurat ostatnie, co planuję zrobić, odpowiedziała Nina spokojnie. Tajemnice nie służą nikomu i niczemu, a już na pewno nie reputacji luli. Niektóre rzeczy powinny zostać w ukryciu, upierała się Gerti Na to już za późno. Trup został znaleziony, a podejrzenia spadły na Lule. odparła Nina. A co trup ma z tym wspólnego? Zdziwiła się Gerti A jakie inne tajemnice możemy tu znaleźć? Nina odpowiedziała pytaniem na pytanie. Gerty zacisnęła usta w wąską, białą linię. Nie musisz mi mówić. Sama się dowiem, rzuciła Nina. Niektóre tajemnice powinny pozostać pogrzebane. Nie odpuszczała Gerti To trzeba było je zakopać w lesie, a nie chować pod schodami czy w kanale w garażu, wtrąciła Zuza. Gdyby Lula chciała je pogrzebać, zniszczyłaby pamiątki i całą resztę. Miała czas. Wiedziała, że umiera. Nie musiała też zapisywać mi domu z tajemnicą w komplecie, przypomniała Nina. gerti aż się zatrzęsła. Chyba nie myślisz, że Lula wiedziała o nieboszczyku. Nie wiem. Ale się dowiem. Możesz mi pomóc. Przeszkodzić? Nie zdołasz. Oświadczyła stanowczo najmłodsza z Gracji. Gerti zaplotła ramiona na piersi. Jesteś cholernie upartą dziewuchą, Nino Rawicz. Dziękuję. Mam to po luli. To co? Pomożesz? Pomyślę, burknęła Gerti. Odwróciła się na pięcie i stup potem opuściła dom uklejów. Gdybym wcześniej nie miała ochoty dokopać się prawdy, teraz nabrałabym apetytu. Zuza podała jej ostatnią partię notesów. Smacznego!